Parę miesięcy temu zostałem poproszony u nas w zboże, abym zaczął po kilku latach usługiwać na temat czasów ostatecznych. Jak mówię, miało to miejsce parę miesięcy temu, więc nie jest to związane z dzisiejszymi wydarzeniami, które są na świecie, ale te wydarzenia tak naprawdę wpisują się bardzo w ten temat. Żyjemy naprawdę w ciekawych czasach. Jeszcze nigdy, wydaje mi się, jeszcze nigdy w nowożytnej historii nie było takiej dużej mobilizacji globalnego podejścia do tematu, jakim jest epidemia, więc to wskazuje, że być może wkraczamy w zupełnie nowy wymiar czasów kiedy to, o czym czytamy w Słowie Bożym, zaczyna jakby bezpośrednio do nas przemawiać, nie tylko teoretycznie, ale też bezpośrednio. W historii oczywiście były takie czasy, w których panowały głody nawet w taki sposób, że w VII wieku czy w VIII wieku w Egipcie, kiedy ktoś szedł ulicą, był porywany, a następnie zjedzo zjedzony. Taki, taki rodzaj głodu był. Natomiast dzisiaj to co było w jakimś czasie, w tamtym czasie jednostkowe i sporadyczne, dzisiaj nabiera już charakteru globalnego. Chciałbym, abyśmy przeczytali z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział. Nie przeczytamy wszystkich miejsc, które powinniśmy przeczytać, ale ten jeden rozdział na pewno możemy przeczytać i poświęcić mu uwagę. A gdy Jezus wyszedł i odchodził ze świątyni, podeszli Jego uczniowie, aby pokazać Mu zabudowania świątyni. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział od pierwszego wersetu. A Jezus powiedział im, czy nie dostrzegacie tych wszystkich wydarzeń? Zaprawdę mówię wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który nie zostanie zwalony. A gdy siedział na górze oliwnej, podeszli do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, Powiedz nam, kiedy staną się te wydarzenia i jaki jest znak Twojego przyjścia oraz końca tego wieku. A Jezus w odpowiedzi rzekł im, uważajcie, aby Was ktoś nie zwiódł. Albo inaczej możemy przetłumaczyć to, uważajcie, aby Was ktoś nie wprowadził w błąd. Wielu bowiem przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, ja jestem Mesjasz i wielu zwiodą i usłyszycie o wojnach i wieści z wojen, Uważajcie, abyście się nie trwożyli, bo trzeba, aby stały się te wszystkie wydarzenia, ale to jeszcze nie koniec, albowiem powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będzie głód na wielu miejscach, czy w liczbie mnogiej głody i zarazy, a miejscami trzęsienia ziemi. A wszystkie te wydarzenia to początek bólów porodowych, Wtedy wydawać ben, was będą na udrękę i będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. I wtedy wielu zostanie zgorszonych i jedni drugich wydadzą i jedni drugich znienawidzą. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a z powodu rozgnożenia się bezprawia miłość wielu oziemnie, ale kto wytra, wytrwa aż do końca, ten zostanie ocalony lub zbawiony. I zostanie ogłoszona ta Ewangelia Królestwa w całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, o której zostało powiedziane przez proroka Daniela, stojącą na miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry, a kto jest na górnym tarasie, niech nie schodzi, aby coś wziąć ze swojego domu. A kto jest na roli, niech ponownie nie wraca, by wziąć swoje szaty. A biada kobietom w ciąży i karmiącym w te dni. Módlcie się więc, aby ucieczka wasza nie nastąpiła zimą ani w sabat. Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jaki nie zaistniał od początku świata, aż do teraz ani jakiego z pewnością nie będzie. A gdyby nie były skrócone te dni, nikt nie zostałby uratowany, ale ze względu na wybranych będą skrócone te dni. Jeśli wtedy ktoś, powie, ktoś by wam powiedział: Oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Albo wiem, powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić będą wielkie znaki i cuda, tak aby zwieść o ile można i wybranych. To wam przepowiedziałem. Jeśli więc powiedzieliby wam: Oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w walkierzach, nie wierzcie. Albo wiem, jak błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widziana aż na zachodzie, takie będzie i przyjście Syna Człowieczego, gdzie bowiem jest padlina, tam gromadzą się orły. A zaraz po ucisku tych dni słońce zostanie zaćmione i księżyc nie da swojej jasności, gwiazdy spadać będą z nieba, a moce niebieskie zostaną poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą bić się w piersi wszystkie plemiona ziemi i zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z nieba z mocą i z wielką chwałą. I pośle swoich aniołów strąbą o potężnym dźwięku i zgromadzą jego wybranych z czterech stron, od jednego krańca nieba aż po drugi kraniec. A od figowca nauczcie się tego podobieństwa. Gdy jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiecie, że blisko jest u drzwi. Zaprawdę mówię wam, nie przeminie to pokolenie, aż, to, aż te wszystkie wydarzenia się staną. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moja, moje z pewnością nie przeminą. O tym dniu i o godzinie nikt nie wie, ani, o, ani aniołowie niebios, tylko sam Ojciec mój. I tak jak było za dni Noego, takie będzie i przyjście Syna Człowieczego. Albowiem jak za dni przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i uniósł wszystkich takie będzie i przyjście Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a jeden pozostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a jedna pozostawiona. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie. Skończę tutaj na tym 42. wersecie. I kochani, chciałbym parę rzeczy w tym temacie powiedzieć i nie będę się odnosił do wydarzeń związanych ściśle z przyjściem pańskim, ani definiował, czym jest wielki ucisk, kiedy on będzie, jaki to jest stan ludzkości, kiedy przed samym przyjściem pańskim, kiedy oni ślubują i za mąż wydają, i kupują, i handlują. Osobiście wierzę, że to jest krótki okres, w którym będą mogli mówić wtedy te słowa, które padają że kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, myślę, że to jest ten, ten krótki czas, w którym nastanie taki, taki oddech ludzkości i powiem, może teraz będzie wreszcie spokój i ten dzień ich tutaj nagle zaskoczy. Ale chciałbym większy nacisk położyć na kilka elementów z tego tekstu. Po pierwsze, zgodnie z prawidłowym czytaniem Biblii, powinniśmy te ten fragment Słowa Bożego przeczytać we wszystkich trzech Ewangeliach. Dopiero wtedy możemy mieć pełen obraz wszystkich wypowiedzi i całego kontekstu, o czym tam jest tak naprawdę mowa. Dopiero wtedy możemy tak naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest wielki ucisk, kiedy się zacznie i kiedy się skończy. Tylko synoptyczne, czyli wspólne czytanie tych wszystkich fragmentów pozwoli nam to zrozumieć. Ale oprócz tego jeszcze możemy zobaczyć Pewną rzecz, o której chcę poruszyć na początku. Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, pada określenie uczniowie. Ale kiedy tą samą, te same wydarzenia, dokładnie te same wydarzenia przeczytamy w Ewangelii Marka, w 13 rozdziale, widzimy tam uściślenie tego, kto tak naprawdę jest wokół pana Jezusa. Po pierwsze, też widzimy pewien moment. Pan Jezus wychodzi ze świątyni i odchodzi z niej. I w trakcie tego ruchu, w trakcie tego wydarzenia uczniowie zadają mu pytanie, kiedy będzie jego przyjście, kiedy to się stanie, kiedy ten kamień na kamieniu zostanie, zostanie zwalony. Zauważcie, że pomiędzy drugim wersetem a trzecim wersetem, jeśli chodzi o terytorium, to jest około trzech kilometrów. Tu wychodzi ze świątyni, ale odpowiedź jest udzielana na Górze Oliwnej. I w tym czasie następuje pewien proces, kiedy czytamy Ewangelię Marka, widzimy, że tylko czterech uczniów zadaje to pytanie. Dwanaście osób słyszy to, co Pan Jezus mówi na temat świątyni, ale tylko cztery osoby tak naprawdę przychodzą do Niego i zadają Mu pytanie, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia. I nie chodzi o to, że chcę powiedzieć, że tylko cztery osobom została przekazana ta prawda. Ta pragda, prawda została przekazana całemu Kościołowi. Dzięki temu, że została zapisana w Słowie Bożym, została przekazana całemu Kościołowi. Ale zadajwa, zadawajmy sobie pytanie, w jaki sposób my żyjemy? Czy my, gdybyśmy byli w tamtym czasie i w tamtym miejscu, należelibyśmy do grona tych czterech osób, które przyszły do Pana i domagałyby się odpowiedzi, Panie, kiedy to się stanie? Czy my jesteśmy tego rodzaju ludźmi, którzy żyją w taki sposób, że Pan może powierzyć im odpowiedź na te pytania? Dzisiaj żyjemy w czasach, w których dzisiaj Paweł nam troszkę o tym mówił, że coraz bardziej widzimy podział pomiędzy ludźmi, którzy mienią się chrześcijanami. Możemy też zobaczyć ten podział pomiędzy ludźmi, którzy chcą żyć dla Chrystusa. Powiem Wam, spotykamy wielu wspaniałych ludzi, którzy miłują Chrystusa, pragną, pragną Jego, ale dostrzegamy też to, że czasami brak im całkowitego oddania, całkowitego poświęcenia. Ich miłość do Chrystusa jest bardzo często równoważona tym, co dzieje się w tym świecie. Mają bardzo dużo rzeczy do powiedzenia na temat tego świata. Są zaznajomieni z, z nowościami, które są na tym świecie. Uczestniczą w premierach kinowych, które, które są na tym świecie. Są zaznajomieni z najnowszymi modami i trendami, które są na tym świecie. Bardzo często mają dużo do powiedzenia na ten świat. O tym świecie to oznacza, że tak naprawdę w jakiś sposób ich serce jest, jest podzielone. I to naprawdę nie są ludzie, którzy są odstępcami w takim znaczeniu bardzo drastycznym. Często to są ludzie, którzy mają pytania, mają pragnienia, szukają odpowiedzi, ale przez to, że w swoim życiu nie podjęli takiego radykalnego postanowienia, żeby nie kuleć na dwie nogi, żeby nie być człowiekiem o rozdwojonej duszy, żeby raczej całe swoje wnętrze i serce skierować na to, aby być w tych dniach tak naprawdę blisko Pana, by żyć tak blisko, by Pan mógł położyć odpowiedź na te pytania temu właśnie gromu. My widzimy, że... Nadchodzą czasy, kiedy Bóg pragnie tego. Myślę, że 144 tysiące, które są pokazane w Księdze Objawienia, to nie jest jakiś szczególny Izra, Izrael, który został, wiecie, po porwaniu Kościoła został y, zbawiony i teraz oni głoszą Ewangelię całemu światu. Myślę, że to jest wielki błąd, jeśli ktoś tak myśli, ale kiedy przypatrzymy się tym 144 tysiącem, widzimy kilka szczególnych cech na temat tych ludzi i tak naprawdę cechy tych ludzi, ich oddanie, ich poświęcenie, to, że stoją z Chrystusem na górze Syjon, że tak naprawdę są zwycięzcami, że to, że nie skalali się z kobietami pokazuje nam tą świętą resztkę ludzi, którzy są bardzo blisko i idą za Panem dokądkolwiek On idzie. A to jest kochani wielkie wyzwanie w naszych czasach, bo Chrystus idzie w miejsca, które naturalny człowiek nie chce pójść. Ale ta grupa ludzi, która reprezentuje świętą resztkę ludzi naprawdę oddanych i miłujących Chrystusa, idą za Nim, dokądkolwiek On idzie. I warto przypatrzeć się tym 15, co najmniej 15 cechom tych 144 tysięcy i odpowiadać sobie na pytanie, gdzie ja jestem w moim osobistym doświadczeniu, gdzie ja się tak naprawdę znajduję. Więc pierwszą rzeczą, którą chciałem powiedzieć, to jest to, jakie jest nasze życie. Czy jest one skupione całkowicie na Chrystusie? Powiem Wam, że jeśli... W naszym wnętrzu jest pragnienie chodzenia z Chrystusem dokądkolwiek On idzie. To naprawdę nie ma czasu na to, żeby, marno żeby Go marnować. Nie ma takich możliwości. Nie ma czasu na to, żeby usiąść przed telewizorem i, i obejrzeć najnowszy mecz drużyny piłkarskiej naszego kraju. Naprawdę nie ma na to czasu. Czas jest tak cenny, że trzeba go wykupić od utraty więc trzeba rozważać, co robię, co czytam, gdzie chodzę, jak spędzam czas, czym tak naprawdę żyję. Dlatego, że możemy być bardzo często zaskoczeni, że zostaliśmy ograbieni z tego, co naprawdę ważne jest, co naprawdę jest wieczne i czemu tak naprawdę chrześcijanie powinni się poświęcić. Drugą rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, to jest to, że w tym fragmencie Słowa Bożego Cztero, cztery razy pada słowo, uważajcie, żeby ktoś was nie zwiódł, albo że wielu będzie zwiedzonych. Zwiedzenie i słowo wielu pada cztery razy. To oznacza, że cztery razy więcej jest mowa w tym fragmencie y, niż o głodach, o trzęsieniach ziemi, o, o powstaniu królestwa przeciwko królestwu. Cztery razy więcej. To znaczy, że Pan kierując te słowa mówi... Ta sprawa jest naprawdę ważna. Wielu chrześcijan żyje w takiej błogiej nieświadomości, jakby zwiedzenia ich nie dotyczyło. Chcę powiedzieć, że Pan Jezus te słowa powiedział do ludzi, którzy byli najbliżej Niego. Te słowa dotyczą nas. Te słowa nie dotyczą letnich chrześcijan z podzielonymi sercami. Te ostrzeżenia dotyczą nas. I chciałbym, żebyście za Zapamiętali taką maksymę, którą usłyszałem jakiś czas temu, że ludzie, którzy są naprawdę spragnieni, a mam nadzieję, że tak, do takich ludzi się na, zaliczamy, że ludzie naprawdę spragnieni Chrystusa, jeśli nie będą rozsądni, są gotowi napić się nawet z bardzo brudnej wody. I wielu ludzi, którzy pragnie czegoś więcej w swoim życiu, przez to, że być może tego nie znajdują wokół siebie, wokół kościoła, który czy w kościele, który powinien świecić, który powinien być odpowiedzią na potrzeby dzisiejszych czasów. Są gotowi się napić z różnych źródeł, często bardzo brudnych. Także zwiedzenie dotyczy tych, którzy raczej są szczerzy. Przed takiego rodzaju zwiedzeniem ostrzega nas Chrystus, tym, którzy są szczerzy niż ci, którzy są letni. Pan mówi, uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Nie tam kogoś dalej obok tych, którzy tak są już zwiedzeni, tylko żeby was ktoś nie zwiódł. Musimy o tym pamiętać, że to ostrzeżenie dotyczy nas tutaj także zgromadzonych. Drugą rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, to jest to, że bardzo ważne jest to, żebyśmy zdefiniowali, czym jest to zwiedzenie i dlatego też przeczytałem alternatywny sposób przetłumaczenia tego słowa. Uważajcie, ażeby ktoś was nie wprowadził w błąd. I kiedy tak oddamy ten werset, to myślę, że w naszym umyśle powinien zmienić się pewien sposób podejścia do tego te, do tematu zwiedzenia. Bardzo często, kiedy mówimy, używamy słowa zwiedzenie, to, mówimy, to myślimy o Ewangelii sukcesu, o charyzmanii, o fałszywych naukach na temat przyjścia Chrystusa, o powodzeniu materialnym, wiele, wiele takich rzeczy. I my, skoro nas to nie dotyczy, czujemy się bezpieczni. Ale kiedy... Przedefiniujemy te pojęcie. Uważajcie, żeby ktoś was nie wprowadził w błąd. To sprawa może dotyczyć o wiele mniejszych rzeczy, o wiele, o wiele mniejszego kalibru. I tu jest ważne, żebyśmy zrozumieli, na czym polega zwiedzenie. W najbardziej prosty sposób. Jeśli stoisz na rozdrożu dróg i ma, musisz dokonać wyboru, iść w prawo albo iść w lewo i nie wiesz, jakiego wyboru dokonać. I przychodzi do ciebie doradca, pocieszyciel, jakikolwiek głos i mówi, idź w lewo, a tak naprawdę powinieneś iść w prawo i poszłeś w lewo, to znaczy, że zostajesz zwiedzony. I nie ma tu, kochani, tak naprawdę znaczenia, jak się czujesz idąc po tej lewej stronie. Nie ma to znaczenia. Nie ma znaczenia, że pod, idąc tą lewą drogą spotkasz wielu braci. Naprawdę nie ma znaczenia to. Nie ma znaczenia, jak się będziesz czuł. Wielu ludzi chodząc fałszywymi drogami czuje się bardzo dobrze. Jest to wygodne dla ich własnego ja, bo to, co chcieli usłyszeć, usłyszeli, więc to nie ma znaczenia, jak się będziesz czuł. Wiecie, w naszym kraju panują, wśród wierzących panują dwa rodzaje takie mentalności. Jedna, że wszystko, co jest dobre dla twojej duszy, co raduje twoją duszę, jest to pochodzi z Boga. A wszystko, co cię zasmuca, to pochodzi od diabła. To jest błędne myślenie, bo jeśli Pan zaczyna karcić swoje dziecko, to na pewno, zapewniam cię, nie będziesz czuł się dobrze. Jeśli nie rozumiesz tej prawdy, karcenie Boże odbierzesz jako coś, co, co jest nieprzyjemne i powiesz, to jest od diabła. A to, że czujesz się dobrze, wcale nie oznacza, że jesteś na właściwej drodze. A jeśli jedziesz samochodem i znajdziesz stację paliw, którą pozwoli ci zatankować i pojechać dalej, to także nic nie znaczy. To, że poczujesz się zbudowany, że poczujesz się podniesiony, zachęcony, że bracia obok poklepią cię i powiedzą, pójdźmy dalej tą samą drogą, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, że nie poszedłeś prawą drogą. Nie jak się czujesz i w co wierzysz. Ważne jest to, że nie idziesz tam, gdzie powinieneś pójść. To jest dużym, dużą przestrogą. Myślę, że wielu z nas doświadcza tego, że zostajemy wprowadzeni w błąd i chcę powiedzieć, że nie da rady tego uniknąć, ale szczerość, prawdziwa szczerość pozwoli nam powrócić, a przede wszystkim miłowanie prawdy pozwala nam powrócić na właściwą drogę. I czym jest ta właściwa droga? Użyjmy jednego tylko słowa chrystocentryzm, chrystocentryzm. Chcę też powiedzieć, że słowo zwiedzenie w naszych kręgach i wielu kręgach stało się modnym słowem. I powiem Wam, boli mnie serce, kiedy widzę, jak to słowo jest zbyt łatwo wypowiadane albo jak łatwo przypinane jest do, do wielu wierzących. Widzę, z jaką łatwością i co tak naprawdę jest dowodem tego, że człowiek, który to czyni, sam nie jest w najlepszym miejscu, jak łatwo przylepia łatki zwiedzenia, a to Kalwiniści arminiano albo Arminianie Kalwinistą. Kochani, jestem zatrwożony, jak wielu bezmyślnie tak naprawdę staje na drodze, staje po stronie przeciwnika, przylepiają, przylepiając łatki zwiedzenia e, każdemu, kto inaczej myśli niż on. To przeraża mnie, bo widzę tą łatwość, a nie widzę płaczy. Zauważcie, że Chrystus, który stanął, nim wszedł do Jerozolimy, najpierw zapłakał nad tym miastem. Jeśli kogokolwiek chcemy chronić przed zwiedzeniem, dla kogokolwiek chcemy być zbudowaniem, najpierw musimy zapłakać. Najpierw musimy być w miejscu, które odczuwa ciężar, Czym jest tak naprawdę odstępstwo od Chrystusa? Żeby zdobyć ludz ludzkie serca najpierw trzeba im służyć, nie wystarczy ich pouczać i ciągle musimy się tego uczyć, że nie wystarczy tylko wypowiadać pewnych prawidłowych praw biblijnych, ale być w miejscu służenia ludziom, a nawet i umarcia? Jak to? Na Gotowości na śmierć. Powiem wam, pewnego poranka się obudziłem, nie mówię to w jakich kategoriach żadnej chluby, ale odczułem to, że muszę moją żonę o tym poinformować, mówię. Kiedy przyjdzie epidemia, mówię, będziemy jako pierwsi narażeni na to, żeby być gotowi, żeby umrzeć. Jeśli bracia nas poproszą, przyjdźcie i módźcie się o uzdrowienie, to nie zostaniemy w domu i nie powiemy... No ja miałem ciężkie zapalenie płuc, jestem bardziej narażony na to, żeby się zarazić i umrzeć. Nie, jako bracia starać się, będziemy musieli iść gotowi służyć. Dzisiaj chrześcijanie w Chinach swoim oddaniem świadczą tego, że nie boją się śmierci, nie boją się wirusa, nie boją się rozstać z tym życiem. I my możemy w tych czasach być gotowymi świadkami tego, gdzie tak naprawdę jest nasze serce i gdzie jest nasza ojczyzna że jesteśmy gotowi rozstać się z tym życiem, poświęcić go dla tych, którzy będą potrzebowali? Czy też będziemy mieli zatrwożone i ściśnięte serca, jeśli zobaczymy, że być może wielu zacznie umierać? Dzisiaj mówi się o tej epidemii, że około 3,5% ludzi umiera, ale najprawdopodobniej jest to dopiero początek. Mówi się o tym, że ludzkość musi zacząć się nauczyć żyć z tego rodzajami, Epidemiami, że to się już zaczęło. Pojawią się następne tego rodzaju zarazy, jak to i zmory, jak to mówi Biblia opisując te czasy. Więc kochani, zanim będziemy mogli kogoś, kogoś pouczyć, zanim będziemy mogli kogoś ostrzegać przed zwiedzeniem, starajmy się o to, aby nasze serca mogły zapłakać nad, stanem, nad stanem, stanem Kościoła. Naprawdę naprawdę zapłakać. Teraz może powiem kilka słów na temat zakresu tego zwiedzenia. Po pierwsze, będzie dotyczył wielu. Pamiętajmy o tym, że ilość nie oznacza jakość. I zwiedzenie będzie bardzo subtelne. Powiem wam o dwóch przykładach. Jeden to jest z książki jest Lewisa Listy starego diabła do młodego. Pokrótce tylko stary diabeł uczy młodego diabła, jak zwodzić chrześcijan. I mówi mu taką maksymę. Twój podopieczny stał się pokorny. Czy już mu o tym przypomniałeś? Mam nadzieję, że rozumiecie ten niuans. Jeśli diabeł będzie chciał nam przypominać, że będziemy, mamy być ludźmi pokornymi, to znaczy, że w bardzo niebezpiecznym miejscu jesteśmy. Naprawdę w bardzo niebezpiecznym miejscu. A drugi przykład z życia. Mieliśmy możliwość z Pawłem poznać człowieka, na który na pierwszy rzut oka nie można mu było nic zarzucić. Wielu swoją osobowością nawet ujął swoim rozumieniem Słowa Bożego, swoim jakimś oddaniem, poświęceniem, ale zaczęły do nas na, napływać sygnały odnośnie tego brata i zaczęliśmy z Pawłem y, rozważać tę sprawę, przypominać sobie pewne wydarzenia. I powiem wam, nie mamy ostatecznej odpowiedzi. Ale ta sytuacja uzna, jakby uzmysłowiła mi, jak bardzo potrzebujemy daru rozróżnienia duchów. Wiecie, ten dar nie polega na tym, że popatrzysz takimi wyłopiastymi oczami i powiesz, ty, bracie, chyba z innego ducha mówisz. Naprawdę potrzeba czegoś więcej. Znajomości Słowa Bożego na troszkę głębszym poziomie, który będzie mógł w stanie ocenić właśnie natchnienie, źródło, pewną przestrzeń, w której poruszają się ludzie. Jedną z rzeczy, która nas zastanowiła oceniając i przypatrując się w słudze tego brata było między innymi to, że funkcjonował ileś lat w gronie braci, tak jak my podobnie funkcjonujemy, gdzie, gdzie mam nadzieję, możemy z radością przyjąć to, że kiedy przyjedzie do ciebie brat i będzie chciał cię napomnieć, to nie będziesz go traktował jako wroga, tylko zobaczysz jego miłość do ciebie. I on też funkcjonował w takim gronie, ale kiedy zaczęły się problemy w jego życiu związane z grzechem, z którego pokutował i zaleceniom braci, którzy, którzy powiedzieli, że takie i takie rzeczy muszą w twoim życiu nastąpić, ten brat nie poddał się temu zaleceniu. Tak jak funkcjonował w gronie braci, którzy mogli go nieść, podnosić, korygować, napominać, tak dzisiaj jest tak naprawdę w takim wolnym strzelcem który podróżuje po całym świecie, głosi o Chrystusie, ale z tego, co mi wiadomo, nie ma takich braci, którzy, którzy mogliby mieć dostęp do jego serca. Kiedy zadaliśmy mu pytanie, bracie, chcielibyśmy porozmawiać z tobą o pewnych rzeczach w twoim życiu, ale chcemy to zrobić szczerze i bez owijania jakby w bawełnę, spytać się o szczegóły. Nie poddał się temu. Nie chciał. Nie oceniam tego, czym się do końca, do końca kierował, być może dlatego, że te rzeczy mogły być bolesne w jego życiu. Nie oceniam tego, ale powiem Wam, był to jeden z takich elementów, który, który spowodował, że z jednej strony nie możemy temu bratu powiedzieć, przyjeźdź do nas na post albo usługuj na konferencji. Nie mamy tego rodzaju wolności, ale z drugiej strony też nie możemy nikomu zabronić, żeby tego brata do siebie, do zboru zaprosił. Po prostu myślę, że do końca, nie wiem jak Paweł, ty przeżywasz, do końca nie mamy na to odpowiedzi. Więc zwiedzenie będzie tak bardzo subtelne, że trzeba będzie naprawdę mieć poznanie słowa, obdarowanie Ducha Świętego, żeby móc pewne rzeczy rozróżnić, żeby móc pewne rzeczy rozeznać. Chrystocentryzm nie automatycznie nikogo nie chroni przed zwiedzeniem. Ludzie mogą być tak bardzo y, zaangażowani w ochronę ludu Bożego przed zwiedzeniem, że być może zapomną o Chrystusie, który tak naprawdę powinien być centrum ich życiu. Kiedy popatrzymy sobie na list do Efezjan w Księdze Objawienia, list do Efezjan w drugim rozdziale Księgi, księgi Objawienia, mamy zadziwiającą sytuację, mamy ludzi, otwórzmy sobie tą, ten, ten, ten list. Księga Objawienia, drugi rozdział, a do anioła, z zboru Efeskiego napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej dłoni, który przechadza się wśród siedmiu złotych świeczników. Znam twoje czyny, twój trud, twoją wytrwałość i wiem, że nie możesz znieść złych i poddałeś próbie tych, którzy zapewniają, że są apostołami, a nimi nie są. Rozpoznałeś, że to kłamcy i zniosłeś wiele masz również wytrwałość i trudzisz się dla mojego imienia, a nie uległeś zmęczeniu. Zobaczcie, czy widzicie natężenie superlatyw? Widzimy, czy widzicie natężenie oddania? Czy widzimy natężenie tego, że ci ludzie posiadają zdolność, żeby móc ocenić fałszywych apostołów i odwagę do tego, żeby ich nie przyjąć? Ale mam przeciwko tobie że opuściłeś pierwszą swoją miłość. Pamiętaj więc skąd wypadłeś i upamiętaj się i spełniaj pierwsze swoje uczynki, a jeśli nie, to przyjdę do ciebie szybko i poruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Jakiego rodzaju byli ludzie, którzy trudzili się, mieli wytrwałość, nie mogli znieść złych i byli poddani próbie i poddali próbie tych, którzy są apostołami, rozeznali to i nazwali ich kłamcami. Na pewno to byli ludzie, którzy byli skoncentrowani na Chrystusie, a jednak minęli się z tym, co było najważniejsze dla nich. Zauważcie, że mamy tutaj korelację pomiędzy tym, co jest napisane w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. Miłość wielu bezprawie się rozmnoży i miłość wielu oziębnie. Zauważcie na te słowa, które tam padają. Tam nie jest powiedziane, że nie będzie miłości. Tam nie jest powiedziane, że miłość zniknie. Tam jest powiedziane, że miłość straci swoją temperaturę. To jest dokładnie ta sama myśl, o której tutaj mówi nasz Pan, ale mam przeciwko Tobie, że opuściłeś. Zauważcie też jeszcze to na to słowo. Niektóre przekłady oddają to porzuciłeś i to słowo ma taki, takie znaczenie jak, jak cisnąć czymś, ale tam nie pada tak, tak, tak mocne słowo. Mam przynajmniej takie wrażenie. Pada słowo opuścić coś. Pewne rzeczy dzieją się bardzo powoli. I pierwsza miłość, kochani, zapamiętajcie, pierwsza miłość to nie jest ta miłość, którą miałeś na początku, kiedy nawróciłeś się do Chrystusa. Prawda jest taka, że kiedy miałem 19 lat, miałem więcej energii, więcej sił, które, które pozwalały mi latać z jednego miejsca i do drugiego, jeździć na konferencje, spać po dwie godziny, ale to nie oznacza, że jeśli teraz moje ciało potrzebuje nie dwóch, ale osiem godzin spania, czy siedem godzin, albo wstaje i jęczę, że to oznacza, że nie mam tej samej miłości, którą miałem wtedy. A jeśli nawet mam tą samą, którą miałem wtedy, to już jestem w niebezpiecznym miejscu. To znaczy, że ona przez te lata nie wzrosła. Więc kiedy Biblia mówi o pierwszej miłości, to nie mówi o tej miłości, którą miałeś na początku, bo tamta miłość, choć bardzo cenna, bardzo często była podszyta... Yy, Niewłaściwą gorliwością, brakiem zrozumienia i wieloma rzeczami, które charakteryzują wiek dziecięcy zbytnią ufnością, zarozumiałością i wieloma, wieloma innymi rzeczami, emocjami. emocjami. Chodzi o tą najlepszą miłość, pierwszą, jedyną swoją rodzaju, i tu każdy z nas powinien sobie zadać pytanie: w jakim miejscu jest. Czy jest ciągle w tej pierwszej miłości? tej najlepszej rodzaju, czy ta miłość do Chrystusa w Jego życiu wzrasta. Bo mamy ostrzeżenie, bezprawie się roznoży i miłość wielu straci swoją temperaturę. I ja widzę to, że wiele oschłości zaczyna pojawiać się w Kościele. Miłość, nie chodzi o to, że jej nie ma, nie chodzi o to, że ci ludzie nie mają oddania, że nawet nie... Nie pilnu, że nie pilnują nauki, być może są bardziej prawowierni i bardziej potrafią zdefiniować i określić rzeczy na temat odstępczego Kościoła niż my, ale zauważam, że pojawia się pewnego rodzaju twardość, która być może wynika z tego, że pomagali wielu osobom, ale nie, oni nie oddzięczyli się, że ci, którzy byli obiektem ich pomocy, wzgardzili to, bezprawie się rozmnożyło, nie, nie ma coraz jest mniej wdzięczności, coraz mniej szacunku, Coraz więcej postawy mie się należy. I być może te czynniki spowodowały, że nastąpiła pewnego rodzaju twardość w sercu ludzi wierzących, która powoduje to, że ta miłość zaczyna ziemnąć. To nam grozi, kiedy nie będziemy pilnować się, żeby być w miejscu płakania nad Jerozolimą, płakania nad stanem ludu Bożego. Niech nigdy nie towarzyszy nam satysfakcja z tego, że nie jesteśmy zwiedzeni a raczej niech nasze serca będą przepojone żalem nad odstępczym Kościołem. Bo ten, który dzisiaj jest w miejscu odstępstwa, być może jest w tym miejscu, dlatego że nigdy nie poznał Chrystusa, albo być może jest w miejscu takim, bo ktoś go w to miejsce wprowadził i za chwilę zostanie przez Twoje życie, przez Twoje oddanie, przez Twoją miłość, przez swoje poświęcenie i Twoją służbę dla Niego zostanie pociągnięty bliżej Chrystusa i Jego umysł zostanie oświecony i odejdzie od tego, co jest fałszywe. I tu jest ważne, w jakim miejscu jesteśmy jako zbory. Czy jesteśmy tym świecznikiem, który świeci, gdzie ci ludzie, którzy zadają nam sobie pytania, kiedy Duch Święty oświeca ich umysł, będą wiedzieli, gdzie pójść, gdzie znajdą miejsce, gdzie zostaną przygarnięci i zrozumieją. Kochani, mam to bardzo mocno przed oczami, dlatego, że w ostatnim czasie Bóg przyprowadził do zboru, do naszego zboru może sześć, może troszkę więcej osób różnych, niektórzy są częściej, niektórzy są rzadziej, między innymi dla, z takich miejsc, że zostali pokiereszowani przez prawowiernych braci, przez tych, którzy trzymają jeszcze prawdę Ewangelii, którzy nie mają nic wspólnego z charyzmanią, ale twardość pojawiła się w ich sercach. Kiedy taka siostra, która szuka pocieszenia, szuka Chrystusa w swoim życiu, która pragnie, która nie rozumie, która przez 20 lat trzymała się ze świadkami, nie była u świadków, ale trzymała się z nimi, oni wywarli pewien wpływ na jej sposób myślenia. Przychodzi do braci, zadaje im pytanie, a oni mówią, no jeśli ty nie rozumiesz wybrania, nie rozumiesz myśli Jana Kalwina, to czy ty na pewno jesteś nawrócona? I zamiast jej usłużyć, zamiast ją podeprzeć, tak naprawdę niszczą jej duszę, powiem wam, poniosą z tego tytułu konsekwencje. Bo co zasiali, będą zbierać. To jest nieumiłowane, bezlitosne prawo Boże, nad którym tylko miłosierdzie Boże panuje i jego łaska, że on może je przerwać, żeby ono przestało działać. Ale jeśli Bóg tego nie zrobi, to, co zasiejemy, to i będziemy rządzić. Więc grozi nam, także nam to, że nasze serca mogą oziemnąć. A jeśli chodzi teraz kilka zdań na temat tego zakresu zwiedzenia, chciałbym, żebyśmy otworzyli drugi list do Koryntian, jedenasty rozdział, Cztery wersety. Obyście mogli znieść odrobinę mojej głupoty, ale znoście także i mnie, albowiem zazdrosny jestem o was zazdrością Bożą. Bo zaręczyłem was z jednym mężem, aby postawić przy Chrystusie czystą dziewicę. Boję się jednak, by w jakiś sposób, tak jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, tak też wasze myśli nie zostały skażone odpadając od prostoty w Chrystusie lub od szczerości lub stanu jedności serca. Bo jeśli oto ktoś przychodzi, głosi innego Jezusa, którego my nie ogłosiliśmy, albo bierzecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną Ewangelię, której nie przyjęliście, dobrze to znosicie. Więc mamy tutaj trzy rzeczy. Mamy innego Jezusa, inną Ewangelię, innego ducha i inną Ewangelię. I spróbujmy to zdefiniować, chociaż powiem wam, że mam wrażenie, że mówię do was rzeczy, które są dla was oczywiste. I to raczej służy temu, żeby przypomnieć to. Czasami jestem w niektórych zborach i zadaję zborownikom pytanie, jakiego znasz Jezusa? Nie wystarczy tylko powiedzieć, kocham Jezusa. Może się okazać, że możesz kochać innego Jezusa. Dopiero kiedy zaczynamy pyta zadawać pytania, jakiego Jezusa znasz, którego kochasz, trywializując, czy ma ciemne włosy, czy ma blond, czy jest wysoki, czy niski. Czy jest wszechmogący, czy też jest może zbyt słaby żeby pomóc człowiekowi. To może się okazać, że tak naprawdę miłujemy Chrystusa, którego sobie sami wymyśleliśmy, więc musimy sobie zadawać pytanie, jakiego rodzaju Chrystusa znamy. Zachęcam Was do tego, ażeby nie tylko znać Chrystusa w Jego łasce i miłosierdziu, ale znać Go także jako tego, który ma, którego wzrok jest jak płomienie ognia. Powiem wam, brakuje nam tego doświadczenia i zobaczenia wielkości, wspaniałości Boga. Brakuje bojaźni Bożej w naszych sercach. Czasami ludzie są w jakimś utrudzeniu, w jakimś kłopocie, czasami w buncie, i mówi się temu człowiekowi, tak jesteś w buncie wobec Boga i zamiast człowiek zadrzeć, że usłyszał te słowa, potrafi przyjąć, powiedzieć, tak jestem w buncie. To oznacza, że tak naprawdę nie ma, nie ma zrozumienia, z kim ma tak naprawdę do czynienia. Gdyby znał Boga w Jego chwale, w Jego majestacie, w Jego wielkości, w Jego świętości, nigdy by takich słów nie powiedział. Problem naszych czasów polega na tym, że z tych cech, o których mówimy, kim jest Bóg. Człowiek wybiera tylko tą, która jemu najbardziej odpowiada, że Bóg go miłuje. I zapomina o tym, że Bóg jest święty i suwerenny. Jest także sprawiedliwy, że wywrzegł gniew. Ilu z nas myśli w kategoriach tego, że On jest przeobloczony szatą zmoczoną we krwi. Czy takiego Jezusa także znamy? Prośmy, abyśmy mogli Go do takiego dostrzec. To ochroni nasze serca, wzrośnie bojaź w naszych wnętrzach. Prośmy o doświadczenie Izajasza z szóstego rozdziału, byśmy mogli zobaczyć Pana Wielu w jego Majestacie i najbardziej oddani święci ludzie, żeby padli, żebyśmy przed obliczem Boga i powiedzieli, jestem grzeszny, jestem człowiekiem o nieczystych wargach. To jest potrzebne, żeby nie tylko uświadomić sobie wielkość i... i Obrzydliwość grzechu, ale zobaczyć, że my cali jesteśmy zbuntowani przeciwko Bogu. Zobaczyć po, ogromny potencjał starego człowieka, który dlatego musi być ograniczony, dlatego musi być krzyżowany, dlatego, że kiedy on ujawni się, wcale nie chodzi o to, żeby, o, o te grube grzechy, ale kiedy on ujawni się w swoim tylko wyrazie, w swojej wyniosłości, w swoim braku uniżenia pogardy dla innych, zarozumiałości, swobody podejmowania decyzji, braku zależności od Boga, przyniesie śmierć. I zobaczenie tego ogromnego potencjału, ono musi nas uniżyć, a jest to możliwe tylko wtedy, kiedy zobaczysz chwałę i majestat Boga, Jego wielkość, Jego świętość, kiedy nasze serce zadrż, zadrży, kiedy tego rodzaju objawienie przyjdzie do naszego życia. Zauważcie, że to jest doświadczenie nie tylko Izajasza. To jest to samo doświadczenie, które opisuje Jan w pierwszej księdze, w księdze objawienia, w pierwszym rozdziale. Kiedy zobaczyłem go, upadłem na ziemię i powiedziałem: Biada mi, zginąłem. I tylko łaska Boża powoduje to, że Chrystus przychodzi, kładzie nasze, na, na nas swoją rękę i mówi: Nie lękaj się, jestem pierwszy i ostatni. I umarł, a oto żyje. Potrzeba nam znać. Także takiego, takiego Chrystusa. Kochani, mam wrażenie, że w wielu kręgach Chrystus jest zbyt słaby, żeby pomóc człowiekowi. Kiedy do nas przyszło te parę osób z problemami, z trudami, wiecie, niektórzy z nich jest siostra, która od 15 roku ma rentę na depresję. Inny jest faszerowany tabletkami, druga siostra mówi zdiagnozowali go w niewłaściwy sposób. Jest specjalistką, mówi, zdiagnozowali go w niewłaściwy sposób. Od dziecka, mówi, garść tabletek, psychotropów bierze. Mówię, czy powiedziała, poradziłabyś mu, żeby zostawił lekarstwa? Ona powiedziała tak. Mówi, co więcej, specjalistka, inny, psychiatra, powiedział to samo. Przysz, dzwoni w sobotę do mnie jeden z braci i, i chce przedawkować leki. Chcę popełnić samobójstwo. Kiedy zaczynam z nim rozmawiać, mówię, drogi bracie, chodzi na oddział dzienny, psychiatryczny. Gdyby on poszedł i powiedział, w... spotkaliśmy się w sobotę, w poniedziałek, gdyby poszedł i powiedział, miałem myśli samobójcze, to pani doktor zapisałaby mu nie 0,5, tylko 1 mg. To jest rozwiązanie. Mówię, bracie, to nie jest droga. To nie jest droga. Wiecie, niewiele potrzeba było pouczenie, pokazanie praw Bożych, przyprowadzenie Go do miejsca w szczerości. Kiedy zacz, skończyliśmy rozmowę, powiedziałem, przyjdziemy teraz do modlitwy, ale nie odprawimy modlitwy. Wiecie, często funkcjonujemy w taki sposób, rozmawiamy, a teraz się pomodlimy i po, bracia się pomodlą, i ludzkie serca się nie zmieniają. Powiedziałem, przyjdziemy do modlitwy. Jeśli Bóg pobudzi nas, nie będziemy odprawiać żadnego obrządku religijnego. I ten brat powiedział tak, moje modlitwy są zbyt poprawne politycznie. Nie jest z naszego zboru. Tam, gdzie się porusza, ta poprawność polityczna polega na tym, Panie, Ty jesteś wielki, chwała Ci, Panie Jezu, bądź uwielbiony, amen, halleluja. Ta poprawność polityczna polega na tym, że człowiek wypowiada słowa, a jego serce jest, jest daleko w innym zupełnie miejscu. I wystarczyło zwrócić mu na to uwagę, przyjdziemy przed oblicze Boga, wszechmogącego Boga, Pana nieba i ziemi. Jeśli Bóg pobudzi cię, że otworzy swoje serce, módl się, tymi, módl się głośno, jeśli nie, nie będziemy odprawiać jakiegoś przedstawienia. Chodzi o to, żeby twoje serce spotkało się z żywym i prawdziwym Bogiem nie z jakąś definicją, nie tylko jakimś poznaniem, słowem na temat Boga, ale z żywym i prawdziwym Bogiem. I wiecie, ci ludzie nie są winni. Winni są chrześcijańscy przywódcy i chrześcijańscy doradcy, którzy nie znając prawdziwego, żywego Boga, kierują tego człowieka do ludzkich nauk. Wiecie, kiedy mój wnuk, kochany wnuk, przyszedł do mnie w tą samą sobotę przed rozmową z tym bratem, Mówi, dziadku, czy mógłbym wziąć ten telefon? Mam taki, taki mam telefon komórkowy, co ma 30 lat. Mówię, tak, misiu, możesz wziąć. Dziękuję Ci, dziadku. Pełen grzeczności. A za chwilę wydarzenia, które się dzieją, doprowadzą, doprowadzają do tego, że podnosi na mnie rękę. I musieliśmy użyć innej dyscypliny, żeby doprowadzić go do miejsca pokuty. Ale wiecie co? Gdyby to miało miejsce 20 lat temu, dzisiaj przyszedłby do chrześcijańskich doradców i przywódców i usłyszałby, wiesz co, twoje problemy wynikają z tego, że dziadek ci w pupę strzelił. Nie, wskażą, nie wskazują człowiekowi, że problemem człowieka jest jego duma, jego ja, jego grzech, jego wyniosłość, jego nieposłuszeństwo, jego buta wobec żony, wobec męża. Nie pokażą mi tego, tylko... Kierują go tego, żeby znalazł w sobie, że dziadziuś ci strzelił w tyłek i twoje problemy duchowe są związane z tym, że ktoś cię kiedyś nie zrozumiał i masz traumę z dzieciństwa. I Chrystus jest zbyt słaby, a jak już to nie pomoże, żeby mu to uświadomić, to najlepiej iść i weź tabletki. I naprawdę niewiele potrzeba, żeby niektórych tych ludzi pokazać im na prawdziwe prawdy Słowa Bożego, kim jest Chrystus, żeby wyprowadzić ich z tego stanu żeby nauczyć ich bronić się, wziąć miecz Słowa Bożego. Czasami zadaję pytanie, sam sobie te pytanie zadaję. Czy to, co czytam w Biblii, czy ja naprawdę temu wierzę? Przyjechał teraz w niedzielę jeden z braci. Mówi, mój syn boi się pójść do szkoły. 18 lat. Najlepsze liceum w Toruniu. Miał złamaną nogę. Miesiąc czasu nie był w szkole. Przychodzi, nie rozumie. Wiecie, z matematyką jest tak, że jak opuścisz coś, to później ciężko nadrobić. Chłopak przeżywa tak sprawy, że opiera się to już na psychologu. Kiedy ma iść do szkoły, rozwolnienie, stres. Przyszli na nabożeństwo, zacząłem chwilę z nim rozmawiać pierwsze, co pokazałem Mu, co tak naprawdę jest ważne w życiu. Nie to, żeby skończył najlepsze liceum, żeby miał piątki, tylko żeby miał, znał Chrystusa, jest, deklaruje się jako człowiek nawrócony, znał i żył z Nim. I zadałem Mu pytanie, czy, zadajesz Ty sam sobie zadajesz pytanie, czy wierzysz Słowu Bożemu, czy wierzysz prawdzie Słowa Bożego. Mówię, weź 13 rozdział listu do Hebrajczyków. Pan jest moim pomocnikiem, nie będę się lękał, co mi zrobi człowiek. Przecież wystarczy tylko zadać sobie pytanie, czy ja wierzę temu wersetowi, czy moje serce odpoczywa w prawdzie tego, tej myśli Bożej. Jeśli Bóg z nami, kto przeciwko nam? Wiecie, wielu ludzi nie potrafi się bronić, dlatego że nie poznało biblijnego Chrystusa. Przedstawiony został im inny rodzaj Chrystusa. Chrystusa, który jest tak naprawdę bezsilny i trzeba cały sztab ludzi wyszkolonych w najnowszych technikach samopomocy żeby, żeby ludzie mogli iść za Chrystusem, iść, człapać się, albo iść za kimś, kto mieni się Chrystusem, ale nie jest Chrystusem Bożym. To jest innego rodzaju Jezus. Mamy także innego ducha. I oczywiście chciałbym, żebyśmy to zrozumieli w dwóch przestrzeniach. Jedno, że jest mowa także o osobie ducha obcego Bogu, niepochodzącego od Boga. Mówiąc bardziej precyzyjnie, mówimy o demonach. List do Mateusza mówi, że w ostatnich czasach powstaną fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy i będą przynosili naukę demonów. Więc mówimy też o tego rodzaju inspiracjach wynikających z, z działania fałszywych duchów, demonów. Możemy też mówić o mądrości, która jest demoniczna, która nie pochodzi z Boga. W liście Jakuba tak? czytamy w czwartym rozdziale wielki sprawdzian tego, jakiego rodzaju mądrość mamy, co ona niesie ze sobą. I tam czytamy też o mądrości demonicznej. W naszych przekładach jest oddawane też jako cielesna lub zmysłowa, demoniczna, pochodząca od demonów. To wiąże się między innymi też z tym, że potrzebne nam jest, kochani, potrzebne i być może, być może nie te spotkanie, ale następne spotkanie, być może będzie potrzebne nam to, abyśmy zaczęli rozmawiać, jak rozpoznawać, oceniać proroctwa. Na ostatnim poście mieliśmy człowieka, który prorokował, Kochani, naprawdę, kiedy myślę o prorokowaniu w biblijnym znaczeniu, to nie myślę, a widziałem czarne buty, a wiecie, czarne to od razu złe, a w pośród pięćdziesięciu braci zawsze się znajdzie ktoś, który ma problemy i już prorok powiedział proroctwo od Boga. Czyli to jest tak jak 50 na 50, a w najgorszych wypadkach jest tu osoba, która ma blond włosy, przyszła albo łysy, przyszła z depresją, choruje na lewe kolano i nikt się nie zgłasza. No może nie choruje na lewe kolano i może nie jest łysa. I z jednej strony jest to śmieszne, ale z drugiej śmieszne, bo jest tragiczne. Dlatego się śmiejemy, dlatego, że jest to tragiczne. I musimy, kochani, nauczyć się, reagować, jeśli tacy ludzie pojawiają się pośród nas, nie chodzi o to, żeby ich lekceważyć, nie chodzi o to, żeby umniejszać ich znaczenie, ale jeśli pozwolimy się rozwinąć pomiędzy nami ludzi, którzy nie są prorokami, a jedna z rzeczy, która charakteryzuje takich ludzi, że mają osobiste proroctwa do, do ludzi, które nie podlegają wtedy żadnej kontroli, bo to jest proroctwo jeden do jednego, i mieliśmy sytuacje takie, że osoby w zboże, które młodymi wierzącymi wręcz manipulowały tego rodzaju proroctwami. A znam sytuację, gdzie ta sama osoba doprowadziła pastora do tego, że tak naprawdę chodził na uwięzi prorokini. Przychodzi taka osoba i mówi, mam proroctwo od Pana dla Ciebie, ale jeszcze nie wiem, czy Ci je przekazać. Pan musi mi to objawić. I taki szczery, młody człowiek, wrażliwy, już jest, chodzi zatrwożony w sercu. Co też Pan chce mu powiedzieć, a czego ona jeszcze nie wie, żeby czy mu powiedzieć, czy nie. I tak można ludźmi manipulować. Więc potrzeba tego, abyśmy mówili o tych rzeczach, jak rozpoznawać proroków. Skoro modlimy się, żeby Bóg, żeby Bóg powołał także taką usługi pośród nas, to musimy, musimy się nauczyć tej drugiej części, rozeznawania proroctw. ale chcę powiedzieć też o duchu jako pewnego rodzaju postawie. Kiedy apostoł Paweł mówi, czy mam do was przyjść z rózgą, czy w duchu łagodności, to nie ma tam tego słowa duch z dużej litery, czyli z aniołem łagodności, tak, tylko z nastawieniem serca, z postawą. Duch mój rozradował się w Bogu moim Zbawcy, tak? jej wnętrze, jej serce, stan jej wnętrza. I tutaj też jest ogromne pole zwiedzenia, dlatego że kiedy czytamy w liście do Tesaloniczan, czytamy o zmianie akcentów. Drugi list do Tesaloniczan 2.1, od 2.1, ale przeczytam od 10. wersetu, od 9. Jego przyjście, czyli Antychrysta jest według skutecznego działania szatana w całej mocy, w znakach, cudach i cudach kłamstwa i w całym podstępie niesprawiedliwości w tych, którzy giną za to, że nie przyjęli oni miłości prawdy, aby zostać zbawionymi. Dwunasty werset, werset mówi, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie. Prawda została zamieniona na uczucia i doznania. Nie liczy się prawda dzisiaj, liczy się uczucie i doznanie. Wiecie, opuściło nas pewna, pewne dwie osoby z naszego zboru, na którym nie pozwoliliśmy na powtórne małżeństwo. Opuścili nas i poszli, poszli do innego zboru, tam, gdzie oczywiście panuje większa miłość, czyli taka, która pozwoli na wszystko. I słyszymy że oni tam się bardzo dobrze czują. Nie chodzi o to, jak się czujesz. Chodzi o to, czy miłujesz prawdę. Prawda jest deptana. Prawdy się nie ceni. Jeden ze sławnych katolickich filozofów mówił, przepraszam, że może niezbyt cenzuralnie go zacytuję, jest... Prawda, też prawda i gównoprawda tak powiedział. W taki sposób się traktuje prawdę. Nie ma czegoś takiego w dzisiejszym, postmodernistycznym chrześcijaństwie, nie ma czegoś takiego jak obiektywna prawda. Ty masz prawdę i ja mam prawdę. Twoja prawda jest tak samo, moja prawda jest taka sama prawdziwa jak twoja prawda. To powoduje, że Słowo Boże nie jest cenione i nie jest traktowane jako prawda obiektywna bo każdy może mieć swoją własną prawdę i warać do mnie. Jeśli w może być pastorem kobieta, to nie ma znaczenia, jaka jest prawda. Prawda jest taka, że czujesz się bardzo zbudowana jej kazaniem. Prawda jest deptana. Oczywiście nie chodzi mi o ten rodzaj prawdy, który wiąże się tylko z dogmatyzmem, z pewną poprawnością, tak jak powiedziałem o tej o tej społeczności, która swoim kalwinizmem zdeptała ludzkie serce. Nie chodzi o dogmatyzm, chodzi o miłość prawdy, chodzi o gotowość przepasania swojego umysłu pasem prawdy, czyli gotowość do wyruszenia w drogę poznawania prawdy, zweryfikowania w co, w co wierzę. Wiecie, jestem 30 ileś lat z człowiekiem wierzącym i moi kochani bracia, którzy byli naszymi ojcami wierzę wierze, przekazali nam Pewne prawdy, ale z biegiem czasu okazuje się, że te prawdy nie były prawdami biblijnymi. One mogą być uświęcone, mogą być szanowane, ale nie są prawdami biblijnymi. Jeśli słuchacie kazań Pawła, ja czasami go słucham, możemy zobaczyć, jak jego rozumienie pewnych prawd ewoluuje. Był charyzmatykiem. Tak, kiedyś był charyzmatykiem. Dzisiaj patrzy na te rzeczy z dystansem. Z czego to wynika? Wynika z tego, że jest gotowy poddać pod ocenę Słowa Bożego prawdy, w które wierzy. Czy my jesteśmy tego rodzaju ludźmi? Czy w naszych sercach panuje miłowanie prawdy? Bo jeśli zejdziesz tylko na poziom, żeby czuć się dobrze, to opowiem wam prędzej czy później zostaniesz zwiedzony. Zostaniesz uwiedzony atmosferą. Wiecie, mieliśmy ludzi, którzy w wyniku tego, w jaki sposób głosimy Słowo Boże, pojawiali się u nas z Boże, byli z nami kilka lat i opuszczali nas przez wzgląd na to, w jaki sposób między innymi głosimy Słowo Boże. Ale przez te dwa lata czy trzy, które byli między nami, mogli się czuć nawet dobrze. Nawet moglibyśmy. Myśleliśmy, że mieliśmy jakiś rodzaj wspólnoty, Chci otwieraliśmy swoje serca i chcieliśmy nieść pomoc materialną, ale okazało się, że w pewnym momencie jesteśmy B. Nie liczyła się prawda, liczyło się to, jak oni się czują. To jest znamie dzisiejszych czasów, że znaki i cuda, czyli Natchnione, wynikające z ponadnaturalnego działania stany duszy. No, czy nie rozradujesz się, jeśli zobaczysz kogoś, który był chory, a jest zdrowy? I ta nasza łatwowierność, która mówi, że jeśli zobaczyłem, coś jest pragmatyczne, czyli działające, musi pochodzić od Boga. Nie zadajemy sobie pytania, jakie jest źródło i kto jest inspiratorem tego, a czytamy, że jego przyjście jest według skutecznego działania szatana, mówiło jest o antychrystie w całej mocy i znakach i cudach kłamstwa. Wcześniej powiedziane jest to, że on działa metodycznie. Metodycznie to zgodnie z metodą. Zbyt wielu ludzi lekceważy przeciwnika Bożego, zapominając o tym, że to jest stworzenie, które ma 6 tysięcy lat doświadczenia w kuszeniu ludzi i jest inteligentnym stworzeniem. Był w miejscach, w których nam się nie śniło, stojąc przed obliczem Boga. Widział rzeczy, które, o których nie mamy pojęcia. O rzeczy, które my mamy tylko zapowiedzi, czego oko nie widziało i co na ludzkie serce nie wstąpiło. To przygotował Bóg. On tego mógł doświadczyć. Był w takim miejscu, w którym my mamy tylko to jako przedsmak. I naprawdę jest inteligentny. Nie wystarczy na niego tupać i pluć, żeby go przezwyciężyć. Ale trzeba znać jego zamysły. Miecz w ręku, mieć w ręku miecz Ducha Świętego, którym jest Słowo Boże, by móc dać mu odpór, będąc mocnym wierze. Ten inny duch to jest także kwestia traktowania osoby Ducha Świętego. Ci ludzie... Nie mają szacunku do osoby Ducha Świętego, dlatego że nie traktują go jako osoby Boga, ale traktują go jako moc. Jako pewien zbiornik Bożych błogosławieństw, to tak jakby było tak. Jest taka nauka Kościoła katolickiego, że jeśli ilość ofiar i mszy za ludzi zmarłych przewyższa ilość dusz w czyśćcu, następuje nagromadzenie na Bożych błogosławieństw. I teraz mocą Kościoła, papież może za to, że obejrzałeś transmisję z pogrzebu Jana Pawła II, dać Ci odpust ze wszystkich grzechów, które popełniłeś. Oni dokładnie z tego magazynu, z tej nadwyżki. I oni dokładnie w ten sposób traktują Ducha Świętego, jakby Bóg przelał swoją łaskę, swoje miłosierdzie do wielkiego dzbana i teraz wystarczy to, że ty sięgniesz ręką i przechylisz i ta łaska na ciebie spływa. Jeśli nie sięgasz tą ręką, to nie Bóg jest winien, ani nie ten, który o tym mówi, tylko ty, bo nie masz wiary. Dlatego mija cię to Boże błogosławieństwo, które Bóg chce dawać wszystkich. To jest traktowanie, to nie jest traktowanie Ducha Świętego jako osoby, jako suwerennego władcy. Kiedy Bóg zadecyduje, żeby przemówić przez proroka, to musi być to wielkie wydarzenie. To znaczy, że Bóg użył ponadnaturalnego środka, omijając swoje słowo. To znaczy, że uznał, że do Kościoła nie ma innej drogi, żeby przemówić, jak tylko użyć swojego proroka i działania Ducha Świętego. To jest coś bardzo poważnego. Dlatego zauważcie, że w Nowym Testamencie mamy Agabusa, który prorokuje tylko dwa razy o, czas, o, czas, o wydarzeniach, które mają się nas, mają nastąpić. On nie mówi że Bóg w jego proroctwach, że Bóg cię kocha i ma plan na twoje życie. On zapowiada rzeczy dotyczące przyszłości Kościoła, głodu, który ma przyjść i sytuacja apostoła Pawła, jego uwięzienia. Tylko dwa miejsca w Nowym Testamencie, które o tym mówią. A im przychodzi to tak łatwo. To jest brak szacunku dla Boga tak naprawdę. Traktowanie Ducha Świętego jako mocy, a nie osoby, która ma wolę i decyzję, o której czytamy, że On rozdaje dary duchowe jak chce, a nie namaszczyć Cię na tego, na tego, na tego i tamtego. To Duch Święty rozdaje dary duchowe jak chce. Na koniec... Mamy także inną Ewangelię. I chciałbym Wam przypomnieć, ta inna Ewangelia polega m.in. na akcentach. To znaczy na wyeksponowaniu jednej rzeczy, a ominięciu lub niewspomnieniu drugiej rzeczy. I takim najlepszym przykładem jest mówienie o tym, że Bóg zbawia człowieka z łaski. Tak? Bóg zbawia człowieka z łaski? Amen, Bóg zbawia człowieka z łaski. Ale to jest tylko połowa Ewangelii. Połowa wersetu, połowa myśli Bożej. Z łaski, przez wiarę. I tu zaczyna się problem. Dlatego, że Biblia definiuje, jakiego rodzaju to jest wiara. Jak ona czym się wyraża, czym się charakteryzuje. Że to nie jest jakiś moment, który miał miejsce ileś lat temu, ale jest to coś, co ciągle musi w tobie trwać. Dlatego tak ważne są dobre tłumaczenia Biblii, które pokazują, że ta wiara, o której Biblia mówi, to jest wiara ciągle używana w czasie teraźniejszym ciągłym, a nie coś, co miało kiedyś, a dzisiaj to nie ma znaczenia. Coś, co uczyniłeś wcześniej. Prawdziwa wiara, czytaliśmy Waldemar, czytał Brata Tozera, czym się będzie, czym się będzie charakteryzować. Ale ta nowoczesna Ewangelia kładzie akcenty inaczej i inaczej definiuje pojęcia. Mówi o łasce, która tak naprawdę toleruje grzechy człowieka i nie mówi o wierze, która jest odpowiedzią na Boże wezwanie do pokuty. Kiedybyśmy zadali sobie pytanie, jaka jest potrzeba dzisiejszego Kościoła, naprawdę wiele byśmy mieli odpowiedzi. Więcej ewangelizacji, więcej mocy, być może więcej uświęcenia. Ale gdybyśmy zadali to pytanie, o co... Chrystus się modlił. To pierwszą rzeczą, którą powiedział, niech się święci imię Twoje. To jest pierwszą rzeczą, którą Chrystus wskazał. Kochani, tak naprawdę jesteśmy zbawieni. To prawda, że Bóg nas miłuje. To prawda. Ale wydaje mi się, że to i tak jest dopiero wtórną rzeczą naszego zbawienia. Czy pamiętacie ten werset, który mówi Odpuszczone są wam grzechy dla Jego imienia? To Bóg jest godny wszelkiej chwały, zbawił nas, byśmy mogli Go wielbić i oddawać Mu cześć. On tak samo nas miłuje, tak samo jak jest święty, tak samo jak jest sprawiedliwy i tak samo jak jest suwerenny ale powołał nas do wiecznego życia po to, byśmy mogli oddawać Mu chwałę i cześć. To jest podstawa, Nie, że tak bardzo cennym jesteś. To jest to zmiana akcentów, postawienie na to, że człowiek jest pierwszą i podstawą, podstawą działania Boga. Nie. Bóg robi coś dla siebie samego. Wiecie, Bóg nie oszukuje człowieka, kiedy mówi, że jedynie Jemu należy się chwała, to nie dlatego, że jest samolubny, ale dlatego, że On nie oszuka człowieka. I na dzień dobry mówi Mu, nie jesteś ani Ty, ani nikt we wszechświecie godny tego, żeby oddać mi chwałę, żeby odebrać chwałę. Tylko ja jestem tym jedynym godnym, dlatego masz mnie czcić, dlatego masz mnie uwielbić. Dzisiejsza Ewangelia wstawia w centrum człowieka i chciałbym, żebyście zapamiętali. Kiedyś już o tym mówiłem, mój umysł funkcjonuje w tak, na, takich, na takich obrazach, które Bóg stawia przed moimi oczami. I przez wiele lat zgromadziłem wiele takich obrazów, a jeden z nich zaczerpnąłem od brata Janika, kiedy był na poście ostatnio w Połczynie. On powiedział takie zdanie, chciałbym, żebyście to zapamiętali, jeśli pragnąłbym, że jeśli ta prawda... Uświadomiła coś mojemu sercu, żeby także i waszym sercem zostało coś uświadomione. Brat Janik powiedział tak, 50 lat temu, 50 czy 70 lat temu, jak był małym chłopcem, bracia, kiedy zgromadzali się, zadawali pytanie Panu, Panie, co w naszym życiu jest jeszcze takiego, co Tobie się nie podoba? Przyjdź i objaw nam i oczyść nas z tego. Dzisiaj chrześcijanie zadają pytanie Bogu, co mogą wziąć ze świata, a co jeszcze nie jest grzechem. Tak zmieniła się postawa chrześcijan na przestrzeni 70 lat. Z uwielbienia Boga i stawiania Go jako centrum do postawienia człowieka w Jego miejsce i tak naprawdę to jest duch antychrysta. Dzisiaj to zostało powiedziane, że antychryst oznacza moim zdaniem, w biblijnym znaczeniu, kogoś, który zajmuje miejsce Chrystusa. I to, do czego chciałbym Was jeszcze zachęcić, to jest to, abyście spojrzeli na sprawę antychrysta z perspektywy nieprzyszłości. Zbyt wielu nas czyta te wersety w Biblii, które mówią o tym, że antychryst usiądzie w świątyni Bożej jako coś, co będzie miało miejsce w przyszłości. To jest napisane w przyszłości dla tych, którzy to pisali. W pierwszym wieku, Czwarty wiek to była przyszłość, ale dla nas to już jest przeszłość. Spróbujcie rozważyć to w taki sposób, czy jest ktoś na tym świecie, czy jest rząd, czy jest człowiek, osoba, wydarzenie, grupa polityczna, czy grupa religijna, czy cokolwiek, które chce dzisiaj stanąć w miejscu Chrystusa i mówi, to ja jestem jego zastępcą, ja jestem tym namaszczonym. Zauważcie. Dlatego oddaliśmy w toruńskim przekładu słowo, wielu przyjdzie i powie, ja jestem Mesjasz, bo zbyt wielu ludzi myśli, że Jezus Chrystus to jest imię i nazwisko. I próbujemy ludzi wypchnąć z tego myślenia, Jezus Mesjasz, Jezus Chrystus to nie jest imię, nazwisko, to jest imię i tytuł. To jest tytuł osoby namaszczonej przez Boga, wybranej, o której Biblia mówi, że jeśli można było Mojżesza lekceważyć, to ten Mojżesz powiedział, że Bóg pośle proroka i każdy, kto nie będzie jego słuchał, dusza taka zostanie z ludu wytracona. Każdy, który nie usłucha słów tego proroka, tego namaszczonego proroka. I kiedy apostołowie lub uczniowie pytają się, czy ty jesteś tym prorokiem, to właśnie myślą w takich kategoriach, tym Mesjaszem tym namaszczonym przez Boga. I ci ludzie przychodzą i mówią, nie, my mamy to namaszczenie i stają w miejsce Chrystusa. Na koniec chcę powiedzieć, ta Ewangelia, stawiając człowieka w centrum, powoduje to, że ludzie stają się bezbronni. I mam tu na myśli rozumienie, czym jest suwerenność Boża. I mam kolejny taki obraz przed swoim umysłem, który, który zapadł głęboko w moim sercu. To są pamiętniki jednego z braci płynących do Stanów Zjednoczonych na statku Mayflower, czyli pierwszej grupy osadników, którzy zakładali kolonie, kolonie w, w Ameryce. Większość z tych ludzi na tym statku to byli ludzie wierzący. Oni już na tym statku podjęli decyzję, kto będzie gubernatorem tej, tej wioski. Zbyt późno przypłynęli, więc musieli przezimować na statku. W pamiętnikach tego brata jest opisana sytuacja, ile ludzi zmarło. Ilu ludzi zmarło w czasie tej zimy. On sam miał doświadczenie tego rodzaju, że... W poszukiwaniu żywności musieli wypłynąć na małą łódką, wypływali na ląd i szukali żywności wśród Indian, czy też w jakiś inny sposób. I kiedy po takich trzech dniach wyprawy wrócił, okazało się, że jego żona, że jego żona wypadła przez burtę i się utopiła. Ale wiecie, co w pamiętnikach ten człowiek zapisał? Upodobało się Bogu wezwać moją żonę do wieczności. Kiedy wierzysz w Boga, który nad wszystkim czuwa, kiedy wierzysz, że On jest centrum twojego życia, że On jest Panem Wszechświata, kiedy twoje dziecko umrze, bo zostanie zarażone jakimś wirusem, nie będziesz mu złożeczu, Nie będziesz mu złorzeczył. Twoje serce będzie pełne ufności i powie, upodobało się Bogu, mojego Jasia, Kubę, Marysie, wezwać do siebie. Ale kiedy Ty jesteś w centrum, to większość ludzi nie rozumie Bożych dróg i zaczyna Bogu złorzeczyć. To jest efektem tego, że człowiek został postawiony w miejsce Boga, że nie Bogu oddaje się chwałę i cześć, tylko człowiek chce być jak Bóg. Przyjść do miejsca przebóstwienia, jak to mówi katechizm Kościoła katolickiego. Wiecie, że on takie rzeczy mówi? Będziecie jak Bóg. Używa tego jako przebóstwienie człowieka. To są konsekwencje odchodzenia od prostoty Ewangelii. Zauważcie, że ten jedenasty rozdział drugiego listu do Koryntian z Paweł mówi boję się, żeby kto was nie odciągnął od tej prostoty. Naprawdę w Królestwie Bożym wiele rzeczy jest bardzo prostych. Pan chce, aby nasze serce przede wszystkim było ufne poddane jemu. Amen. Jest piętnaście po pierwszej, bracia. Myślę, że pokłonimy nasze kolana, pomodlimy się i zrobimy dłuższą przerwę.